Chciałem dzisiaj tak na początek podzielić się dziesiątym, dziesiątym wersetem ze 143 Psalmu, który mówi takie słowa. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Te piękne słowa tak zmotywowały mnie do tego, aby powiedzieć i podzielić się pewnymi rzeczami, które też wiążą się też z tym fragmentem, ale będą też dla nas przede wszystkim przypomnieniem pewnych rzeczy i są związane z naszym codziennym życiem. Bo kiedy jesteśmy tutaj na tym miejscu, mamy możliwość być i uczestniczyć właśnie w czymś, co jest takim rodzajem Bożej Szkoły. Jesteśmy tutaj razem, czy to na zgromadzeniu, czy też na jakiejś konferencji, czy też na jakimś obozie chrześcijańskim, gdzie mamy możliwość uczyć się, rozważać słowo. Oczywiście też czynimy to w domu i to jest też rodzaj nauki. I tak, kiedy myślałem o tym temacie, <śmiech> przepraszam, to przyszło mi parę takich myśli związanych... I to chciałem powiedzieć na początku z porównaniem takiej szkoły świeckiej ze szkołą taką Bożą. Oczywiście są to pewne aspekty, nie jest to wszystko, ale y, uważam to za stosowne, żeby tak troszeczkę to porównać. Nie będą to na pewno dla Was rzeczy nowe, ani jakieś odkrywcze, ale warte usystematyzowania. Po pierwsze, jak jesteśmy w szkole, to y, w szkole są różne przedmioty. Biologia, chemia, fizyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego oczywiście jesteśmy nauczani i, i mamy dużą ilość informacji na ten temat. W Bożej Szkole te przedmioty, które wymieniłem, one też się pojawiają. Gdy przejrzyjemy Biblię od pierwszej strony do ostatniej, znajdziemy tam dużo informacji o biologii, o chemii, o geografii i tak dalej, i tak dalej. Więc... Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale kiedy tak popatrzymy na to z tej strony, to faktycznie możemy dużo się dowiedzieć tych rzeczy. Nie jest to oczywiście powiedziane w taki sam sposób naukowy, jak uczą nas w Szkole Świeckiej, ale te elementy są. Jest oczywiście kwestia wykładania wiedzy w ramach tych przedmiotów i to jest właśnie ta wiedza świecka, którą nas uczą. Natomiast Biblia nas uczy przede wszystkim o mocy Bożej, o tym, co widzimy, jakim Bóg jest, co Bóg stworzył i jak Jego moc uczyniła wszystko Jego Słowem i co mamy możliwość oglądać tutaj, pośród nas, za naszego pokolenia. Oczywiście są różne książki w szkołach, tak? Podręczniki, ćwiczenia, jakieś tam dodatkowe zadania, skrypty i tak dalej, i tak dalej. Dla nas podstawową książką, jeżeli możemy to tak ująć w sensie szkolnym, jest Biblia. Jest to Podstawowy podręcznik, z którego korzystamy, oczywiście korzystamy też z innych podręczników. To są różne książki, które są napisane przez naszych braci, różne książki, to czy są te świadectwa i tak dalej, są inne materiały, ale podstawowym źródłem naszej wiedzy o Bogu musi być Biblia. No i jak mamy te wszystkie trzy elementy, no to są jeszcze nauczyciele, tak? Różnych przedmiotów, każdy ma jakąś tam wybraną wiedzę z danego zakresu. Natomiast w Szkole Bożej tym nauczycielem jest Chrystus. A czytamy o tym w, chociażby w Ewangelii Mateusza w, 20, w 23 rozdziale, w 8 wersecie. To do, do tego wrócę troszeczkę później. No i takim jeszcze jednym elementem dość istotnym, który w szkołach myślę, że nikt z nas za bardzo nie, nie przepadał, to są oczywiście klasówki, sprawdziany, odpytywania i różne inne rzeczy. W świeckiej szkole jest tego dużo, bo trzeba sprawdzić tę wiedzę, wystawić stopnie. Natomiast my też jesteśmy poddani tego samego typu działaniu. Też mamy nasze klasówki sprawdziane i tak dalej, ale one ujawniają się w trochę inny sposób. To jest przede wszystkim nasze życie. Nasze życie jest sprawdzeniem tego, czy żeśmy się nauczyli właściwych rzeczy. Czy postępujemy w sposób prawidłowy, tak jak Bóg chce, tak jak on zażyczyłby sobie w stosunku do nas i tak jak przedstawił nam, abyśmy postępowali. To jest to, jak postępujemy w domu, jak postępujemy w pracy, jak postępujemy na ulicy, jak, jakie są nasze relacje z innymi osobami. Jest pełno miejsc każdego dnia, gdzie możemy taki sprawdzian fizycznie na sobie przeżyć. Czy odpowiemy złem na zło, czy będziemy kogoś przeklinać, czy będziemy kogoś błogosławić, czy powiemy kłamstwo, czy ukradniemy i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są miliony rzeczy, gdzie te sprawdziany, klasówki, czy odpytywania, bo ktoś nas zapyta, w co wierzymy, czy wierzymy w to, albo jaka jest nasza postawa w stosunku do takiego czy innego postępowania. Więc tego jest, jest pełno. Jest oczywiście, tak jak powiedziałem, jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które są, ale te są jakby takie najbardziej istotne dla całej sprawy. Natomiast co w tym wszystkim jest, tak jak przeczytałem właśnie ten dziesiąty ten werset tego psalmu, najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy my chcemy uczyć się o Jezusie, tutaj w tej naszej szkole, w której się tutaj spotykamy, czy chcemy uczyć się od Jezusa albo uczyć się Jezusa w naszym życiu. Ponieważ sama wiedza o Jezusie jest niewystarczająca. Ponieważ kiedy spotykamy się lub czytamy lub oglądamy różne debaty na temat rozmów religijnych, czy czytamy różne artykuły, czy mamy okazję rozmawiać z różnymi osobami, albo nawet byśmy wyszli tutaj i zapytali ileś osób o Jezusie, o Bogu, co wiedzą, to są w stanie Wam dużo odpowiedzieć. Możecie być... Nawet mile zaskoczeni, że wiedzą więcej o Jezusie niż wy sami. Tylko pytanie jest, czy to jest tylko wiedza o Jezusie, czy to jest wiedza, która jest od Jezusa. Czyli nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim tym żyją. Ponieważ jest mnóstwo ksiąg, jest wiele informacji, które można znaleźć w różnych źródłach, mówiących właśnie na temat historycznego podejścia do Jezusa. Tego, co ludzki umysł jest w stanie pojąć, ale serce nie chce przyjąć. I tak często mamy do czynienia właśnie z czymś takim, nawet tutaj Paweł mówił no, z tą rodziną, którą mieliśmy okazję. To jest też po części tego przykład, że o Jezusie wiedzą, ale ich serce nie przyjmie pewnych rzeczy, ponieważ mają jeszcze pewną informację, pewne elementy, które ten obraz zakłócają, zanieczyszczają. Dlatego My również musimy być bardzo na to wyczuleni. Ja nie mówię i nie chcę powiedzieć, że wiedza o Jezusie jest zła. Wiedza o Jezusie jest potrzebna. Wiedza o tym, jak żył Jezus, co mówił Jezus, jest jak najbardziej istotna i ona jest też fundamentem naszej wiary, bo my musimy wiedzieć, o kim i o czym chcemy mówić i kogo chcemy reprezentować. Ale przede wszystkim nie mogą być to puste słowa, które nie mają przełożenia na nasze życie. Bo jak mówi słowo wiedza na dyma, tak? to są puste informacje. To jest coś, co każdy może sobie w pierwszej lepszej encyklopedii przeczytać. Natomiast można nie być człowiekiem bardzo uczonym, a być naprawdę wspaniałym nauczycielem o Jezusie, ale o Jego życiu, o tym, jak Jego życie zmienia życie danego człowieka. Tutaj, kiedy przychodzimy, właśnie jesteśmy takimi uczniami. Jesteśmy takimi uczniami, którzy przede wszystkim powinni chcieć się uczyć. Dlatego słowo nas też napomina, jak idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Ale nie może być to też puste słuchanie. To musi być słuchanie, które jest oparte na przede wszystkim sprawdzeniu, czy to, co jest mówione, czy to, co jest prezentowane, jest zgodne z tym, co mówi Słowo Boże. Ta przede wszystkim nasza podstawowa, Książka czy księga, którą mamy używać do weryfikacji. Ponieważ zdarza się, że w wielu miejscach jest wiele rzeczy mówionych, poprawnych i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś tam jest jakiś fragment, który już jest tą muchą w tym oleju i zafałszowuje cały obraz. Wiadomo, że ludzie są omylni. Wiadomo, że mogą się przejęzyczyć, mogą się pomylić, mogą coś, mogą coś zapomnieć. Dlatego, jeżeli jest jakakolwiek Nieścisłość, jeżeli jest jakiekolwiek niezrozumienie, wyjaśnijmy to od razu. Nie zostawiajmy to na później, aż zapomnimy, Albo jak jeszcze gorzej stwierdzimy, że jest to tak ważna osoba, tak doniosła osoba, że ona na pewno powiedziała prawidłowo. Na pewno to mówi Bóg, wszystko prawidłowo. Natomiast człowiek może się pomylić. On nie może tego zrobić celowo. Więc też musimy być bardzo ostrożni, żeby od razu nie oceniać, że ktoś jak ktoś powie coś nie tak, to na pewno chciał nas zwieść albo coś chciał przemyć. Nie musi tak być, ale może być dlatego nasza ostrożność, jako tych uczniów słuchających, jest bardzo ważna. Dlaczego właśnie Jezus jest nauczycielem? Dlatego, że Jezus sam właśnie, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i 8 werfecie, mówi takie słowa. Kiedy tam rozmawiał z faryzeuszami, prowadził dyskusję, to by wiedział coś takiego. Natomiast może zacznę od siódmego wersetu, żeby był cały ten kontekst. I znaczy, może od szóstego nawet. Lubią też pierwsze miejsca w naucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden... Tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. I to jest bardzo istotna informacja. Oczywiście to nie o to chodzi, co to Paweł pisze, że jedni są apostołami, drudzy są nauczycielami i tak dalej. To zupełnie jest przekreślone. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, że naszym nauczycielem. Naszym źródłem wiedzy, które jest nam przekazywane w formie czystej i zdrowej, ma być i jest Jezus Chrystus. Natomiast wszyscy inni są postawieni w jednym rzędzie, jako bracia, jako uczniowie. Nie ma profesorów, nie ma doktorów, magistrów, inżynierów, teologów, robotników, cokolwiek będziemy wymieniać. Wszyscy czerpiemy i mamy czerpać z tego samego źródła. I jest nieważne, ile bracie czy siostro masz lat, całe twoje życie jest szkołą Bożą. W każdej sytuacji jesteś poddawany nauce, napomnieniu, przypomnieniu, sprawdzianowi i nie możesz powiedzieć, że jak masz 80 lat, to już wszystko wiesz, a jak masz 18, to nic nie wiesz. Albo jak masz 18, to już zjadłeś wszystkie rozumy, a jak masz 80, to już nic ciebie nie dotyczy, bo już szkoła dawno się skończyła. Szkoła Boża trwa przez całe nasze życie i ona nie kończy się w jakimś okresie. I każdy z nas ma tą możliwość, aby przekazać drugiej osobie, bratu czy siostrze, coś, co dostał od Pana. Coś, czego Pan go nauczył i co jest pożyteczne dla innych, bo jeden drugiego ma budować. Więc kiedy jesteśmy razem, kiedy mamy możliwość wielbić Pana, uwielbiać, to jest też ten czas, nie ta osoba, która tej po tej stronie jest nauczycielem, bo ja nie jestem ani wyższy, ani niższy niż od was w charakterze oczywiście Bożego wychowania. Ani pastor, ani brat jeden czy drugi. Ja przychodzę tutaj, aby się nakarmić, aby się posilić, aby usłyszeć, co Bóg z twoim czy w twoim życiu zrobił, jak Bóg cudownie zadziałał, co Bóg potrafił zmienić w twoim życiu. Dlaczego Bóg uczynił tak, Mimo, że Cię doświadczył, a później pokazał Ci swoją chwałę. I to jest budujące dla mnie. Czy to jest budujące dla Was? Myślę, że tak. Dlatego, kiedy tutaj przychodzimy, nie jest tak, że to jest teatr jednego aktora. Jak przychodzimy tutaj, każdy z nas ma tą możliwość i ten przywilej, aby mówić, jak wspaniały jest Bóg i co wspaniale działa. Co nauczył się od Jezusa? Co mu to słowo, co przeczytał, to słowo, co usłyszał, ta sytuacja w życiu pokazała mu, jak piękny i cudowny jest Bóg. Kiedy w, Ewangelii, w, Ewangelii, znaczy w, w Księdze Jeremiasza czytamy jeden fragment mówiący o czymś, o nowym przykazaniu, które daje Bóg, on jest też cytowany w liście do hebrajczyków. To jest w liście do hebrajczyków w ósmym rozdziale. Może przeczytajmy ten fragment, który właśnie mówi o tym, co przed chwilą powiedziałem. To jest ósmy rozdział, kiedy autor tego listu pisze pisze o tym, o Jezusie tam, o jego, o jego kapłaństwie i o tym, kim jest dla nas, to powołuje się na Księgę Jeremiasza i mówi tam o dwóch przymierzach. O pierwszym, które było dane Izraelowi jeszcze za czasów nowotestamentowych i o przymierzu, które będzie nowym przymierzem. Jak będziemy czytać od ósmego wersetu w ósmym rozdziale listu do hebrajczyków, to zatrzymamy się na wersecie jedenastym. Albowiem ginąc ich mówi, albo ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe.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 I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też swojego brata, mówiąc Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego, aż do największego z nich. To proroctwo Księgi Jeremiasza, powtórzone tutaj w liście do hebrajczyków, mówi wam właśnie o takich sytuacji. To nie jest tak, że my mamy... Jakichś wybranych, jakieś wybrane osoby, które tylko mogą świadczyć o Jezusie, czy jakieś wybrawek, które mogą mówić, jaki jest Bóg. Bo Bóg w naszych sercach, kiedy je odnowił, kiedy nas powołał, kiedy dał nam możliwość życia innego, dał nam poznać siebie. I my to poznanie, które mamy, i to życie, które płynie, i w którym poznajemy jeszcze bardziej Pana, jest tym, czym możemy dzielić się z innymi. My nie musimy się nawzajem właśnie mówić, czy pozdrawiać tym, żeby poznać Pana, że Ty masz Go poznać, bo my Boga żeśmy sami poznali. Bóg się w naszym życiu objawił, ale z drugiej strony każdy z nas może dać więcej tej wiedzy, tej informacji o Panu, który jest. A skąd to wynika? To wynika po prostu z tego, że nasze poznanie jest cząstkowe. My nie znamy Pana w całości. My znamy Go tylko w takiej w takiej mierze, w jakiej nam się objawił. I każdemu nam się objawił w inny sposób. Może są przypadki, które są podobne, albo nawet identyczne, ale na pewno jest jakaś grupa rzeczy, która w naszym życiu nigdy nie miała miejsca. Może to wynikać z różnych tam przyczyn i może ich nie doświadczymy, ale to daje nam możliwość poznania Pana. Nie mówienia o Jezusie, tylko mówienia, co Jezus uczynił w naszym życiu. I to jest, i to jest bardzo ważne. I dlatego każdy z nas, każdy brat, każda siostra ma ten przywilej, aby właśnie pobłogosławić innych tą informacją, która zbuduje nas. Dlatego kiedy jesteśmy razem w takim gronie, mamy, mamy też tę wspaniałą tą, tą, tą, tą, tą sytuację, że możemy to jakby gremialnie sobie nawzajem przekazywać. Jeżeli mamy coś, czym możemy się podzielić, to jest to cenne i właściwe. I to zawsze buduje, to zawsze podnosi serce. Ja przynajmniej mam takie, takie wrażenie osobiste, nie wiem, jak, jak wy macie, ale kiedy słyszę jakikolwiek głos, że Bóg czy w modlitwie podniósł, uleczył, uzdrowił, czy jest jakieś świadectwo, co Bóg uczyni w tym czy w tym. To jest wspaniałe. To jest po prostu coś, co jest tym pokarmem duchowym, na który się czeka. I nie mówię o tym, że nie czekam na to, aż posłucham jakiegoś słowa, jakiegoś fragmentu, bo to też jest pokarm duchowy, ale te nasze osobiste przeżycia, te nasze osobiste doświadczenia z Jezusem pokazują właśnie to, o czym Biblia mówi, że Jezus jest żywy, że jest prawdziwy i że działa, że to nie jest tylko Jezus, który gdzieś jest zapisany na kartach, bo każdy może to przeczytać. To Teraz Biblię prawie we wszystkich językach już mają wydaną, ale to jest tylko jakaś tam litera. Natomiast w naszym życiu, w tym, co u nas czyni, to jest Jezus żywy. I możemy być wdzięczni za to. Dlaczego? Bo na kartach Biblii przede wszystkim czytamy o tym, jak Jezus był na tej ziemi, jak apostołowie czy inni ludzie, którzy Go spotykali, Mogli doświadczać Jego działania. Nie mieliśmy takiej, nie wiem czy dzięki Bogu, czy no tak akurat Bóg zaplanował takiej możliwości, żeby być w tym czasie, ale żyjemy ileś tam setek lat później i widzimy w naszym życiu, że to co jest tu zapisane jest prawdą. Podziała w naszym życiu. Czyli nie są to tylko puste słowa. Jak na każdej książce, którą możemy czytać z tego świata, tak? Wymyślone jakieś opowieści, niektóre oczywiście na faktach, inne jakieś tam zupełnie fikcyjne, ale w większości niesprawdzalne. Natomiast to, co jest tu napisane, jest prawdą i życiem, które daje nam to możliwość. Jak Jezus odchodził od z tej Ziemi i rozmawiał z apostołami, to powiedział im takie słowa. Jest to tutaj zapisane w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale od 16 do 20 wiersza, akurat pozwolę sobie przeczytać, co jest nakazem dla nas, tak? I jest tym, co mamy czynić na tej ziemi. To jest Mateusza, 28 rozdział od 16 do 20 wiersza. A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrząc im w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I werset dwudziesty. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, tu nie chodzi o to, że my mamy jakieś swoje prywatne wywody mówić czy opowiadać. Tu chodzi o to, żeby w naszych słowach, w naszym życiu istniał przede wszystkim Jezus Chrystus. My nie mamy być, w cudzysłowie, nauczycielami, którzy starają się wtłoczyć w innych swoją naukę, swoją wiedzę, swoje myśli, czy też jakieś baśnie, wizje, cokolwiek tam będzie, mówiąc, że to tak Jezus uczynił, bo to nie jest prawda. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, to jest napisane, że lud mój ginie z powodu braku poznania. I jest to mówione oczywiście o tym, że po pierwsze nie znają Boga, a po drugie nie znają Go, bo Go nie chcą poznać. Bo można takie dwa konteksty z tego wyciągnąć. Że są albo gnuśni i leniwi, bo im się nie chce, albo nie znają, bo mają zły przekaz. Dlatego sprawdzanie tego przekazu jest w w rękach i odpowiedzialności każdego z nas. Bo nie może być tak, że przyjdzie ktoś, nawet ja, czy ktokolwiek, i opowiada jakieś niestworzone rzeczy, które nie mówią o tym, co mówi Biblia. Paweł, yy, kiedy yy, przyszedł, do, yy, kiedy pisał list do zboru do yy, Kolosan, tak, do Kolosan, do Galacją, do Galacjan, tak, przepraszam, do Galacją, to napisał, że choćby nawet i ja, i, i, i duch, i anioł, i ktokolwiek, tak? Mówił jakąkolwiek inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Czyli Paweł miał tą świadomość i my musimy mieć też tą świadomość, że są różne Ewangelie i z tego sobie zdajemy sprawę. Ale musimy mieć świadomość tego, że możemy być ich głosicielami, wyznawcami. A to już jest niebezpieczeństwo. To już jest rzecz, która... Prowadzić do herezji, do zwiedzenia, do odtrącenia ludzi, czy tam odsunięcia ludzi od drogi Bożej. I nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego jeżeli ktokolwiek coś mówi, to musi mieć przede wszystkim wielką świadomość, dlaczego to mówi, co mówi oczywiście i przede wszystkim jakie są konsekwencje tego, co mówi. Choć, tak jak powiedziałem, może się pomylić, może coś zrobić, ale to jest od razu czas, żeby przyjść, wyjaśnić, porozmawiać. I to jest cenne, i to jest właściwe, i to nie jest kwestia jakiegoś obrażania, naburmuszenia, stwierdzenia jakichś rzeczy, że nie wolno, bo to dotyka mojego przemyśleń. To nie o to chodzi. Człowiek może się mylić, może mieć złe poznanie, albo źle przeczytał, zapomniał nieco było w stałym zdaniu i wyszło, że tak. To są, na to wszystko trzeba uważać. Natomiast Tutaj też chciałem też przypomnieć taką jeden fragment, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu okazję słuchać brata jednego, który bardzo mi też zbudowało, co mówił, ale on tam właśnie przypomniał fragment, kiedy Paweł pisał do Tymoteusza i chciałem wrócić do tego fragmentu, do części tego fragmentu, bo ona jak najbardziej pasuje do tego, o czym ja mówię. To jest w drugim liście do Tymoteusza w, w trzecim rozdziale. Kiedy Paweł rozmawia z tym wierzącym i przekazuje mu swoje uwagi i mówi o, o tym, jak przyjął od niego naukę i, i jaką, ma, jak tu mamy tutaj nawet w tytule napisane uznanie dla Tymoteusza. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w trzecim rozdziale, werset czternasty. A ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewien jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Od kogo się Tymoteusz tego nauczył? Oczywiście, od Pawła, tak? Ponieważ Paweł go nauczał. Ale czy to Paweł go nauczał? Nie, Paweł go nie nauczał, bo Paweł w liście do, do Kolosan pisze, że on przyjął całą nie, do Filipiam, przepraszam, do Filipiam, że przyjął całą naukę od Jezusa Chrystusa. To nie była jego nauka. On głosił to, co przyjął od Chrystusa. Więc to nie jest tak, że Tymoteusz głosił Pawła, czy nauczył się mowy Pawła. Tymoteusz nauczył się Chrystusa przez słowa Pawła. W 15 wersecie. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tymoteusz miał bardzo dobrą bazę. Pisma święte, w których, jeśli Paweł nawet powiedział mu coś źle, był w stanie to zweryfikować. Werset 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jakże ważne słowa dla każdego z nas. Bo my, jak jesteśmy uczniami w tej Bożej Szkole, musimy być pewni, że te słowa, co do nas są przekazywane, są właściwe. I nie zostawiamy ich, tak jak często się w Szkole Świeckiej robi, że się raz jednym uchem wleci, drugim wyleci, bo to do niczego nie jest potrzebne. Natomiast w Bożej Szkole wszystkie słowa są cenne i potrzebne, bo przyjdzie taki moment w naszym życiu, gdzie będziemy musieli je zastosować, a jak już ich nie będziemy znali i nie będziemy wiedzieli, albo nawet nie będziemy wiedzieli, gdzie je sprawdzić, to ich nie zastosujemy. No i werset 17. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bo to jest to, co ma nas ta szkoła Boża nauczyć. Bycie doskonałymi. Doskonałymi w Jezusie Chrystusie. Przygotowanymi do każdego dobrego dzieła. Do dzieła, które wychwala Boga i wskazuje, że Bóg jest dobry, sprawiedliwy, i łaskawy dla nas. Dlatego miejmy to na uwadze, że kiedy przychodzimy tutaj, to każdy z nas może jeden od drugiego się czegoś nauczyć. Każdy z nas może się czymś podzielić. Każdy z nas może powiedzieć, co Bóg nauczył go w ostatnim czasie, tygodniu, miesiącu, co mu pokazał. Bo to jest cenne. I to świadczy o prawdziwości tego, że jesteśmy też chrześcijanami. Bo nie ma w Boże, w szkole Bożej próżniaków, leniuchów i ludzi, którzy nie mają nic do roboty. W Bożej szkole każdy uczeń dostaje od Boga i jest z tego rozliczany. Każdy może zrobić to, może zrobić to, jeden więcej, drugi mniej, ale nie ma leniuchów. I problem polega w tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, ta szkoła się nie kończy. Po sześciu latach, po siedmiu latach, po dziesięciu latach bycia chrześcijaninem ona trwa cały czas. Bóg daje nam różne talenty, Bóg daje nam różne umiejętności, Bóg daje nam różne rzeczy, którymi możemy usłużyć, ubogacić innych, Bóg daje nam różne doświadczenia, którymi możemy też innych umocnić, bo pokazać. Zobacz, bracie, ty się z tym zmagasz, ale Bóg też doświadczył mnie w taki czy inny sposób i zobacz, jak mi pomógł. To może być budujące dla kogoś, nawet możemy się z tego, możemy nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Jak to może kogoś podnieść na sercu, przyprowadzić go z powrotem do Jezusa? Każdy z nas, mimo że jesteśmy wszyscy braćmi, mimo że i siostrami, mimo że nie stanowimy jakiejś tam warstwy nauczycielstwa, tak naprawdę jedni dla drugich jesteśmy takimi nauczycielami. Nauczycielami Jezusa. Nauczycielami tego, co Jezus robi w naszym życiu. Oczywiście nauczycielami też informacji o Jezusie, bo jak ktoś coś nie wie, Coś, coś chce się dopytać, a my wiemy, możemy im udzielić takiej informacji literalnej, tak? Gdzie to znaleźć i tak dalej, Ale to budowanie się nawzajem jest czymś naprawdę ważnym. Jezus, kiedy mówił do, do, do ludzi zgromadzonych, mówił do nich, uczcie się ode mnie, tak? Że jestem cichy i pokornego serca. I wiele razy w różnych miejscach Jezus mówi, nauc nauczał, i mówił, uczcie się, zobaczcie, przyjmijcie i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie jego przypowieści też miały taki cel nauczenie. I my mamy tutaj przychodzić, aby się czegoś nauczyć. Nie tylko sobie posłuchać, nie tylko przyjąć jakąś wiedzę. W świecie jest taka sentencja, ja nie pamiętam, czy dobrze powiem ją w przetłumaczeniu na Polsku, ale repetio mater Studiorum czy coś takiego. Czyli powtórka matką nauki czy coś w tym stylu. tak Nie pamiętam dokładnie tej sentencji, ale my w naszym życiu chrześcijańskim też wiele razy słyszymy to samo, wiele razy powtarzamy to samo. Zdarza się, że wiele razy nasze błędy powtarzamy, tak, ale uczymy się na nowo, umacniamy się, budujemy. Ja osobiście też w ostatnim czasie bardzo widzę, jak Bóg mnie uczy czekania na Niego. Jak człowiek tego potrzebuje, że Cię czasem robi wyrywny, że czasem chce coś po swojemu, ale Bóg mnie tego uczy. Czy Ciebie Bóg czegoś uczy, bracie, siostro? Daj temu wyraz. Masz okazję, podziel się tym. Chcesz coś przekazać? Zawsze jest na to czas. To nie ma ograniczenia czasowego. Jeżeli ktoś chce kogoś zbudować i posilić, to zawsze będzie na to czas. Dlatego to jest to miejsce, gdzie my będąc razem, możemy go wychwalać i uwielbiać i razem sobie nawzajem usłużyć. Na koniec tylko chciałem przeczytać z listu apostoła Pawła do Rzymian z 15 rozdziału i 13 wersetu. Coś, co mnie też bardzo buduje i mam nadzieję, że was wszystkich też bardzo zbuduje. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Niech Pan będzie z Wami, bo moc Boża opisana w Biblii jest żywa i prawdziwa dzisiaj. I ona działa w, naszych, w naszym życiu, działa w naszych sercach i wszyscy mamy jakąś jej część, którą możemy sobie nawzajem usłużyć. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy, proszę. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za takiego nauczyciela, takim Ty sam jesteś dla nas. Tego, którego ustach nie znaleziono żadnego fałszu. Twoje słowa są czyste, jak złoto wypławione, doskonałe. To nasze ułomne zrozumienie, to nasze słabe próby pojęcia Twych praw czasami prowadzą do jakichś zniekształceń, prowadzą do jakichś błędów, prowadzą do Jakiegoś zboczenia z Twojej drogi Ale nawet wtedy Mamy ufność, że Ty jesteś Tym, który nas poprawi Tak jak czytaliśmy dzisiaj Twoje słowo jest do poprawy I potrzebujemy tej poprawy W tym wszystkim, co Sami żeśmy wykrzywili Czy z tym wszystkim, co może inni Świadomie lub nieświadomie Powykręcali Pozniekształcali Panie, dziękujemy za Twe słowo I za Twojego ducha, który Daje nam zrozumienie tego Słowa. I chociaż to zrozumienie nadal nie jest pełne, nadal jest tylko cząstkowe, dziękujemy za to wszystko, co nam objawiasz i też dałeś nam siebie wzajemnie, abyśmy się uzupełniali. W tej cząstkowości naszego poznania, w cząstkowości naszego doznania możemy jedni drugi budować, jedni drugich zachęcać, stanowić razem Twoje ciało, którego Ty jedynie jesteś głową, i do Ciebie wszyscy należymy i przed Tobą wszyscy odpowiadamy. I Tobie będziemy musieli zdać sprawę, kiedy wezwiesz nas, abyśmy zdali sprawę z naszego szafarstwa. Prosimy, kochany Panie, byś kontynuował Twoje dobre dzieło w nas. Byś pouczał nas, byś objawiał się nam i dał nam też właśnie tę tą, tą chęć, tą odwagę, by dzielić się z innymi, tutaj szczególnie. Kiedy jest taka chęć, żeby słuchać, kiedy jest taka, taki czas, żeby korzystać z tego, ale również i w świecie, aby ludzie widzieli w nas, nie właśnie ludzi, którzy są z jakiegoś innego tylko Kościoła, mają jakieś inne przekonania, ale żeby też mogli wiedzieć o tym, jak żywy Bóg działa w naszym życiu, jak nas koryguje, jak nas napomina, jak nam błogosławi, jak nas przeprowadza przez życiowe doświadczenia, jak nam okazuje łaskę, kiedy się potykamy. Prosimy, Ojcze, uzdanie nas do tego, byśmy dzielili się naszym świadectwem, naszym poznaniem Ciebie, zarówno tą wiedzą, tym zrozumieniem Twojego Słowa, jak i tym wszystkim, co czynisz w naszym życiu. Wypełniaj nas Twym Duchem, Panie, abyśmy my by mogli być tymi przekaźnikami Twojego nauczania, Twojej prawdy, Twojego działania. Amen.